Jest niedziela, 29 marca, 6. Małgorzata Maliborska zapraszam na serwis trójki. Dżihadyści zabili ponad 40 osób podczas wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Nigerii. Załoga polskiego jachtu, który u wybrzeży Norwegii wysłał sygnał SOS jest bezpieczna. Jej członkowie zostali ewakuowani śmigłowcem. Czas zmieniony, ale czy to ma sens wątpią nie tylko ekonomiści? Ponad 40 osób zginęło podczas ataków dżihadystów z ugrupowania Boko Haram na lokale wyborcze na północnym wschodzie Nigerii, informują tamtejsze źródła. Ekstremiści próbowali zakłócić przebieg wczorajszych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Od 2009 roku islamiści z Boko Haram prowadzą walkę zbrojną o przekształcenie Nigerii lub przynajmniej części jej terytorium w muzułmańskie państwo wyznaniowe, w którym obowiązywałoby prawo szariatu. W wyniku islamistycznej rebelii w najludniejszym i najbogatszym kraju Afryki zginęło już wiele tysięcy osób. Tylko od 2012 roku ponad 15,5 tysiąca. Wybory prezydenta w Nigerii oceniane są jako najważniejsze wydarzenie polityczne tego roku w Afryce. O urząd szefa państwa walczyli obecny prezydent Goodluck Jonathan i były wojskowy dyktator Nigerii, Muhammadu Buhari. Po raz pierwszy w 55-letniej historii kraju szanse urzędującego prezydenta i przywódcy opozycji uznaje się za wyrównane i po raz pierwszy rządząca partia może stracić władzę nie w wyniku zamachu stanu, lecz werdyktu wyborczego. Załoga polskiego jachtu, który u wybrzeży Norwegii wysłał wczoraj sygnał SOS, jest bezpieczna. Jej członkowie zostali ewakuowani śmigłowcem. Załoga prosiła o pomoc w związku z trudnymi warunkami pogodowymi, wyjaśniała Sławomir Kowalski z Polskiej Ambasady w Oslo. Polski jacht Magnus Arenda, mniej więcej będący około 100 kilometrów na zachód od Bergen, wezwał pomocy i w związku z tym, że na morzu był sztorm, bardzo wysokie fale od 6 do 10 metrów. Norweskie służby, morskie służby poszukiwania i ratownictwa udzieliły pomocy. pięcioosobowa załoga została ewakuowana. dwie osoby odniosły nieznaczne obrażenia. Cała załoga została ewakuowana helikopterem do Stavanger. Lekarze z miejscowego szpitala zajęli się tymi członkami załogi, którzy potrzebowali medycznej pomocy. Eksperci zachęcają, żeby przy okazji wiosennych porządków uporządkować także swoje finanse. To ważne, bo wiele badań pokazuje, że wiedza ekonomiczna Polaków jest daleka od ideału. Od czego warto zacząć? O tym Markawiusz Augustyniak. Eksperci są zgodni, że każda okazja jest dobra, żeby zrobić porządek w finansach osobistych. W takim razie dlaczego pretekstem nie miałaby być wiosna? Zachęca główny analityk Centrum Finansów AWIWA Paweł Majtkowski. Jeżeli dla kogoś ta piękna pogoda i to piękne słońce, które się zaczyna, to jest dobry moment, no to zdecydowanie trzeba to wykorzystać. Ekspert zwraca uwagę, że wiele osób skarży się, że pieniądze gdzieś im znikają. Dlatego najlepszym pomysłem jest spisywanie dochodów i wydatków. Warto też pomyśleć o spłaceniu albo przynajmniej uporządkowaniu. W swojego zadłużenia. Jeśli mamy dużo kredytów, powinniśmy się temu dokładnie przyjrzeć, być może zamienić je na jeden kredyt, wziąć kredyt refinansowy. Mamy teraz wyjątkowo dobry moment, bo stopy są bardzo niskie, odsetki są bardzo niskie. Eksperci finansowi są zgodni, że kolejnym krokiem powinno być zgromadzenie oszczędności, które w razie utraty pracy pozwolą przeżyć kilka miesięcy na dotychczasowym poziomie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. W Kościele Katolickim dziś Niedziela Palmowa obchodzona na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. To początek Wielkiego Tygodnia i zapowiedź zbliżających się świąt wielkanocnych. We wszystkich kościołach w Polsce będą odbywać się dziś uroczyste procesje poprzedzone święceniem palm. Dziś też już po raz trzydziesty będą obchodzone Światowe Dni Młodzieży, których inicjatorem był papież Jan Paweł II. Niedziela Palmowa to także bardzo ważny dzień dla protestantów, mówi ksiądz Tomasz Hudecki z parafii w Cieszynie. Mamy uroczyste nabożeństwa, w czasie których przeżywamy wspólnie uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Cieszymy się z tego, że Pan Jezus wkroczył na tą drogę, której kresem miał być krzyż, miała być Jego śmierć za nasze grzechy, ale w momencie wjazdu do Jerozolimy wszyscy, którzy wiwatują na Jego cześć, wołają Hosanna, synowi Dawidowemu, witają Go jak króla. W odróżnieniu od katolików ewangelicy nie święcą dziś palmy. W nocy przeszliśmy z czasu zimowego na letni, teraz więc jest kilka minut po szóstej, a nie po piątej. Wolę czas zimowy, ponieważ dłużej mogę pospać. Tak mówią jedni, drudzy jednak wolą mieć dłużej widno. Ekonomista Piotr Soroczyński mówi, że coroczna dyskusja na ten temat ma swój urok, ale dla ludzi lepiej byłoby, gdyby zmiany czasu nie było. Myślę, że w zależności od tego, jakie są parametry, no, ewentualnie tych badań, które, które są przeprowadzone na okoliczność, czy warto, czy nie warto, to myślę, że dobrze by było popatrzeć, kto je robi, czy jest zwolennikiem zmian, czy nie, bo myślę, że te, te badania wychodzą bardzo, bardzo różnie i, i, i myślę, że, że można by było sprawdzić, jakie kto ma preferencje. Ekonomiści twierdzą, że nie można dokładnie wyliczyć, ile firmy i ludzie tracą lub zyskują na zmianie czasu. To był serwis Trójki. lepsza pogoda na wschodzie, tam sporo słońca, na zachodzie więcej chmur, wszędzie możliwy przelotny deszcz. Deszczowe chmury będą przemieszczały się z zachodu na wschód. Na termometrach 70 stopni na północy kraju, 11-13 na pozostałym obszarze, na Pomorzu porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy w programie Trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz Witam pięknie w Niedzielę Palmową Niedzielę, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy My dziś będziemy powracać do tej opowieści, no ale oczywiście w najciekawszej formie, czyli formie muzycznej w dwóch wersjach. Będą to i chorały i pieśni prawosławne Ludus Passionis. Zaczynamy od Ludus Passionis. Procedam, jest po mnie nas wielkopostne stichiry zaśpiewane przez siostrę Elżbietę niczy Poruk, przełożoną Monasteru Świętej Katarzyny w Zaleszanach. Witam siostrę, pięknie. Witam również. Płyty Wiosna Duszy, a wcześniej Ludus Passionis, gra o męce pańskiej Procesja, to początek Ludus Passionis no i zaśpiewane między innymi przez naszego drugiego gościa, Marcin Bornus-Szczeciński. Witam. Witam. pięknie, czyli założyciel Bornus Consort, znawcę muzyki liturgicznej, no i dyrektora muzycznego owego dramatu Ludus Passionis, który zaśpiewanego przez Schole Teatru Węgajty, między innymi dzisiaj z tej płyty tak, będziemy... Wspólnie sprawujemy kierownictwo muzyczne w tym spektaklu z Marcelem Perezem wielkim człowiekiem znanym bardzo nam, o którym już opowiadaliśmy państwu razem z Marcinem Szczecińskim. No i teraz tak katolicy dziś obchodzą niedzielę palmową, siostro, a w prawosławiu? W prawosławiu jeszcze mamy tydzień. Jeszcze czekamy. Tak, jeszcze mamy okres Wielkiego Postu i za tydzień również będziemy obchodzili Niedzielę Tomową. Wiosna Duszy, tak nazywa się płyta z pieśniami postnymi, nagrana między innymi przez siostrę albo z głosem głównym siostry, ale też Ojcowie Kościoła, w ogóle cały Wielki Post nazywali, czy nazwali Wiosną Duszy. Tak, tutaj zabrzmiały na początku Sichiry, czyli pierwszy utwór z tej płyty, w których właśnie w treści e, zawarta jest taka kwintesencja całego Wielkiego Postu. Czym on e, jest dla nas, do czego powinien nas prowadzić i, i co właściwie powinno się e, z tą naszą duszą, no, można tak powiedzieć, stać, co, co, co, jakie mamy zadanie przed sobą. E, czyli tak jak właśnie tu pani powiedziała o wiośnie duszy, właśnie w tekstach liturgicznych, w tekstach Ojców Kościoła często pojawia się taki motyw, porównanie właśnie tego okresu Wielkiego Postu do wiosny, czyli do takiego czasu, kiedy coś się budzi, ożywa na nowo. I, i to wszystko, co, z czym się wiąże Wielki Post, czyli często nam się to kojarzy post z niejedzeniem załóżmy mięsa kiedy no nie tylko, ale jest ogólnie czas takiej wstrzemięźliwości trochę zastanowienia się głębszego nad sobą i właśnie porównuje się to do wiosny ma się coś zrodzić nowego, do nowego życia i to tak jak już to było nawet w tych stichirach śpiewane, że chodzi o to żeby oczuć, oczyścić naszą duszę żeby ona stała się godna i światła do przyjęcia do powitania zmartwychwstałego Chrystusa czyli do tego właśnie prawdziwego życia, żeby się na nowo rozwinęła. Zostawić gdzieś to wszystko, co w nas jest złe i, i te tak zwane często też jest przez ojców Kościoła mówione, żeby wyrzec się tego starego człowieka, a przeobrazić się w nowego. Czyli właśnie tak jak na wiosnę, wszystko obleka się w jakieś nowe wszystko i piękne. Zmieni. Wszystko się zmienia i ożywa przede wszystkim. Wielki post w prawosławiu nadal przestrzegany, ścisły, taki bezbiałkowy, bez dodatków, bez mięs rybnych i tak dalej. Tak, oczywiście to jest y, bardzo na pewno przestrzegane w monasterach, ale nie, nie tylko. Wbrew pozorom zasady y, odnośnie postu obowiązują te same, wszystkich ludzi. Y, z tym, że w monasterach z założenia nie je się mięsa już jako taki mały krok wyrzeczenia się czegoś, ale tak samo i, i ludzie świecy tak samo poszczą, bo y, kto tego spróbował, tak mi się wydaje, ten później zobaczy, że jednak to coś daje dla człowieka, y, nie mało na pewno. Nie chodzi tutaj o dietę, tylko o coś znacznie większego. Marcinie, u nas tak troszeczkę z tym postem wielkopostnym to już gdzieś chyba go powoli zagubiliśmy, czy coraz rzadziej. Nie, nie, ja ciągle mam nadzieję, że nie. Tak? <grych> chociaż chociaż zasady tego postu się zmieniają, a jak już się zmieniają, to, to jest już... Łatwiej o, o, dalsze, o dalsze zmiany. Bardzo indywidualne. Także to, to jest, to prawda, że to trochę, trochę się zmienia, ale ciągle jest to akt w końcu indywidualny. W związku z tym każdy może sobie ten post zaostrzyć, prawda? Dla tak, siebie samego. Za, dla siebie samego, według takich zasad, jakie uzna za, za stosowne w tym kierunku zaostrzenia, prawda? Bo e, e, e, z ułatwienia? Nie. <śmiech> Ale w kierunku zaostrzenia zawsze może na tyle, na ile go stać. Zresztą e, w tej praktyce pewnie siostra nie zaprzeczy, że i w praktyce e, monastycznej to tak właśnie jest. To jest szalenie indywidualna sprawa i e, są mnisi, którzy poszczą e, częściej niż inni i znacznie e, mocniej, a, a współbracia e, no, zwykle nawet o tym nie wiedzą. Dowiedzą się po jego tak, śmierci. jak najbardziej i e, jakieś ogólne zasady są może e, przyjęte, no jakieś, powiedzmy, jakieś ramy, ale jest tak, że post ma być e, czymś, co pomaga, nie ma być e, zabójcą, ani człowiek nie być samobójcą, czyli jeżeli są nawet przez ojców e, kościoła takie wtrącenia dodane, że ktoś jest chory, czy, czy nie domaga, to niech zje to, czy no coś, nie wiem, z olejem na przykład, czy nawet e, jakieś konkretniejsze e, jedzenie pożywniejsze, bo to ma być właśnie środek, ma pomagać. To nie jest cel w samym sobie, oczywiście. Wiosna duszy, płyta m, nagrana pieśni postne, nagrane w czasie liturgii, czy... Tak specjalnie wybrany kościół i zaśpiewany tylko przy okazji nagrania. Te akurat utwory tutaj my oczywiście śpiewamy w trakcie liturgii. Są to wybrane utwory z całego Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia, ale nagrane już oddzielnie poza nabożeństwem u ojców, właśnie z którymi wspólnie śpiewamy, to na płycie u ojców w monasterze Świętego Dymitra w Sakach. To jeszcze jeden utwór na początek. pieśni Z nami Bóg. Snami, bo rozumiej, kiej, rozwij, i pokażę się jako snob, bo usłyszę jedną pośrednią яко jako snob, bo mogę się i jako I'll ta wiosna duszy i śpiewa siostra Elżbieta Niczy Poruk, która jest z nami tutaj, z Monasteru Świętej Katarzyny. No a my w tym czasie mamy Niedzielę Palmową, bo to dzisiaj i między innymi na Bielanach Warszawskich od godziny 11:00 wspaniała liturgia Niedzieli Palmowej, dlatego z nami też w studiu Marcin Bornus Szczeciński. Marcinie mówi się tylko, to będzie wielka, tradycyjna, jak co roku liturgia w bardzo, bardzo starym rycie. No bardzo stary, no, też taki bardzo stary nie jest, bo... I nic więcej, do, więcej nie jako ciekawi. Do 63 roku, do 1963, nie, nie mówię o 1263, na przykład tylko 1963 roku dostał, został w takim stanie jako, jako jedyny ryt kościoła rzymskiego, ryt rzymski podstawowy. Może nie jedyny, bo jeszcze były... Po, po ryty monastyczne, które się różniły nawet czasem dość znacznie od tego rzymskiego. No ale w każdym razie to taki główny ryt kościoła rzymskiego. Natomiast po Soborze Watykańskim II on jest w dalszym ciągu, zachowuje swoją ważność, a po dokumentach opublikowanych przez Stolicę Apostolską po motu Proprios z 2007 roku, również jest szacownym rytem, który można każdy kapłan może odprawiać ten starożytny mhm. ryt według swojego uznania i według swoich możliwości i potrzeb duchowych. Prawda? Dlatego bez też specjalnego na Bielanach, zezwolenia. bez specjalnego zezwolenia na Bielanach już od lat wielu właśnie o godzinie 11 taka specjalna, uroczysta liturgia niedzieli palmowej. Mnóstwo osób na nią przyjeżdża, bo jest to wydarzenie, niektórzy też mówią, no takie dramatyczne, liturgiczne i dramatyczne. Jest, jest dużo takich fragmentów, takich elementów tej procesji, które we współczesnym rycie nie, nie zachowały się. Um, albo występują w innej kolejności, co też zmienia nieco ich, ich sens dramatyczny. To może zacznijmy od początku. Ludzie zbierają się, wierni zbierają się z palmami um, i zaczyna się od bardzo pięknego śpiewu. A właściwie zaczyna się od, od śpiewu Ewangelii. To jest, to jest podstawowy podstawowy początek. A to w obury tak akurat. I w, w tym współczesnym, dzisiejszym, tak zwanym zwyczajnym i w tym staro, starożytnym, nadzwyczajnym. To wszystko się zaczyna od Ewangelii. Ale blisko początku jest taki moment liturgiczny ciekawy. Dziś właściwie trudny sobie do, trudno sobie go wyobrazić. Mianowicie podwójna akcja liturgiczna. Dwie rzeczy się dzieją nas, na Tak jak w życiu, ale liturgia jest życiem, ale nie zawsze wszystkie reguły życiowe są tam zastosowane. A tutaj akurat w tym momencie tak. Mianowicie jest święcenie palm, radosny, czyli właśnie radosny wjazd Jezusa do Jerozolimy, a w tym samym czasie knowania faryzeuszów, jak Jezusa zgładzić. Kolegę. Czyli gdzieś tam z boku. Tak, i to się w tym samym momencie dzieje, prawda? To jest, to jest zresztą taki dualizm charakterystyczny dla, e, dla w ogóle poczucia e, niedzieli palmowej, która jest e, nazwana a, różnie nazwana, aktualnie jest nazwana również niedzielą, niedzielą pasyjną. Niedziela palmowa i niedziela pasyjna. A w dawnym rycie się nazywała, nazywano ją drugą niedzielą pasyjną, bo poprzedzająca była właściwą tą niedzielą pasyjną, a w Niedzielę Palmową przypominana była męka oczywiście i czytana Ewangelia. Tradycyjnie była Ewangelia według świętego Mateusza. Dzisiaj w cyklu trzyletnim jest albo Mateusza, albo, albo Marka, albo Łukasza. A my teraz jesteśmy na Bielanach i te knowania arcykapłanów Gdzieś, które dzieją się z boku To jest pieśń, która nazywa się właśnie Kolegerund. Kolegerund Tutaj w takiej wersji dość specyficznej Z rękopisu Akwitańskiego Najbardziej takiego uroczystego i zdobnego bym powiedział Jaki w ogóle zachował się do naszych czasów Te wszystkie, te wszystkie ozdoby i bardzo skomplikowane figury Są tam po prostu zapisane piękny z wysłuchany oczywiście z płyty Ludus Passionis, Chola Teatru, Węgajty. Ten arcykapłan z nami dzisiaj w studiu Marcin borno Również siostra Elżbieta Poruk, Opowiadamy tak sobie na styku dwóch rytów katolickiego i prawosławnego, jak ta Niedziela Palmowa się nam tutaj dzieje. Co następuje? Jesteśmy po kolegerund procesja palmowa yy, i główny bohater wydarzenia objeżdża z całą procesją Kościół trzy razy. To, yy, no, w naszym przypadku raz. <głos> <głos> wielki Kościół i Wielki Teren raz objeżdża. E, może być więcej, może być więcej. Jeśli, e, jeśli pozwalają na to warunki, to może być dłuższa procesja. My objeżdżamy raz e, ko Kościół. Procesyjnie, ze wszystkimi, a potem następuje taki przedziwny moment, którego nigdzie nie ma i chyba został w tym tak zwanym bardzo, bardzo starym rycie właśnie tak. tutaj y, na Bielanach, kiedy cała procesja z księdzem trzymającym krzyż podchodzi do drzwi kościoła, ale te drzwi Który, są zamknięte. Drzwi się zamykają. Przed procesją wchodzą tylko pierwsi kantorzy na samym początku procesji. Część procesji wchodzi i w trakcie zamykają się drzwi e, i procesja z celebransem nie może wejść tam i słychać śpiew ze, ze, ze środka. Jest Gloria Laos śpiewane przez, przez kantorów. E, kantorzy na zewnątrz odpowiadają, ale nie mogą dostać się do środka. Ale dlaczego? E, to tajemnica. <grych> to tajemnica. Ja, ja, bym te, ja bym to tak powiedział, że tajemnica. Jest przeszkoda. Są, to nie jest takie, takie łatwe. Prawda? Nie jest tak, że otóż zawsze się drzwi kościoła otwierają i możemy e, tam wejść. I, e, i to te wszystkie trudności, ten, ten właśnie e, przejście z tego świata do, do tamtego świata jest e, tutaj e, sportetowane. W pewnym momencie e, kapłan celebrujący uderza krzyżem e, trzykrotnie e, w drzwi, te drzwi się wtedy otwierają i zmienia się muzyka, e, śpiewa się antyfonę ingredientes na na wejście do kościoła. I wtedy cały lud procesją może wejść za księdzem. Tak, on, do on w rzeczywistości, on się ten lud, ja bym powiedział, wdziela się do kościoła, bo ten moment e, dramatyczny e, wyczekania tego zatrzymania tej procesji powoduje taki nacisk na te drzwi kościoła, które się w pewnym momencie otwierają, jak pod naporem. A to już taka święta gra nam się to, zaczyna. To całkowicie, całkowicie, w której wszyscy biorą udział. Także, także celebrans jest właściwie niesiony przez lud, który napiera z tyłu. Gloria Laus. Gloria No i tak właśnie zasłuchaliśmy się w Gloria Laus, kolejna część wielkiego dramatu, można tak powiedzieć, który się dzieje w Niedzielę Palmową w Kościele Katolickim. Natomiast w Kościele Prawosławnym, jakby w Wigilię naszej Niedzieli Palmowej, jest sobota Akatystu, siostro. No. W tym roku akurat tak, tak w się tym składa. Roku tak, tak, wypada. E, zawsze w Wielkim Poście właśnie e, ta sobota, piątego tego Niewielkiego Postu, nazywa się sobotą akatystu. E, wiąże się to e, z nieco odległymi czasami cała historia. Oczywiście tu sięgamy do, do historii już Konstantynopola i Bizancjum. W wielkim skrócie mówiąc, bo historia jest dość długa i, i bogata, e, chodziło tu o to, że e, przez. E, Wiadomo, w burzliwych wszelkich dziejach e, historii Bizancjum nieraz najeżdżały różne ludy. E, sam Konstantynopol i, i było tak, że raz to byli Persowie, raz inne narody, bardziej ze wschodu. E, I ludzie e, widzieli, że nie są w stanie się obronić przed naporem tak licznych e, wojsk, bo z lądu i z morza. Więc e, jak zazwyczaj to bywa, kiedy już nie widzimy nigdzie ratunku, zwracają się ludzie do Boga o pomoc. I często właśnie w takich sytuacjach modlono się, proszono Matkę Boską o pomoc. Wychodzili ludzie właśnie, obchodzili miasto po po murach obronnych miasta Konstantynopola szły właśnie procesje z ikoną, z ikoną, tak, z ikoną Matki Bożej, z częścią Radzikwi Krzyża Świętego, tak samo z ikoną Chrystusa i modlono się, poproszono o pomoc właśnie z niebios, bo nikt nie był w stanie obronić tych ludzi. Jest taki opis jednych z wydarzeń właśnie dotyczących Konstantynopola, kiedy Konstantynopol jest zagrożony i w tej procesji akatystu obnoszącej mm, ikonę po murach, biorą udział nie tylko prawosławni, ale i chrześcijanie, katolicy tam zgromadzeni, wszyscy razem w jednej jakby modlitwie. To już pewnie później, bo, bo to też dotyczy czasów i VII wieku, i, i IX, XI, kiedy jeszcze nie było podziału na katolików, byli po prostu chrześcijanie, może z różnych stron świata. Chociaż e, rytm był różny. E, rytm był różny, tak, ale, ale mimo Wschodni, wszystko to zachodni, e, no może różniło się właśnie w samym rycie, ale nie, nie w istocie też e, istocie rzeczy i na pamiątkę tego, że, że właśnie zwyciężali wówczas mieszkańcy Konstantynopola, tych wrogów, z takiej wdzięczności modlili się później do Matki Bożej i robili to stojąc na stojąco, czyli i duchowni, i, i cały lud i stąd nazwa. Akathistos po grecku oznacza, że nie siedzę wtedy. Robi, czyli modlę się stojąc i stąd w czasie tego właśnie nabożeństwa akatystu nie, nie siedzi się po prostu. Na pamiątku nawet tamtych wydarzeń tak się utarło i z wdzięczności właśnie Matce Bożej za, za jej pomoc. E, ustanowiono taki dzień w Wielkim Poście. Wiąże się to nie tylko z wyzwoleniem od, od wrogów Konstantynopola, ale chodzi też i o nas, o ludzi, że mamy kogoś na niebie bardzo nam bliskiego, najbliższego, jakby naszą taką naj świętszą przedstawicielkę, możemy tak chyba się wyrazić, którą jest Matka Boża, naszą orędowniczkę i też w Wielkim Poście, kiedy staramy się walczyć ze swymi złymi jakimiś namiętnościami, takimi wrogami, każdy ma z nas no, coś tam za skórą i w duszy do, do zrobienia, więc ona też jest naszą orędowniczką, pomaga nam w tym i z tej właśnie okazji jest ustanowiona sobota, kiedy się śpiewa specjalnie, odprawia się specjalnie nabożeństwo i w trakcie tego nabożeństwa śpiewany akatest. I taki akatyst, siostra nam tutaj dzisiaj przywiozła ze sobą. To jest akatyst śpiewany, właśnie śpiewany przez chór męski z Libanu, akurat po arabsku, który rozmawiamy w tej chwili o różnych i tradycjach, i rytach. Jest to akurat śpiewany przez prawosławnych przedstawicieli powiedzmy innego państwa. Są to studenci teologii z Balamanto. Katy jest śpiewany po arabsku. Można. Też. Można. Siostro, czy w Prawosławiu ta niedziela palmowa, o której my tutaj teraz opisujemy, opisujemy ją naszą dzisiejszą katolicką, wygląda inaczej? W pewnym sensie inaczej. Bez tej dramaturgii liturgicznej, e, bez tak, tego teatru. Może bez, bez procesji akurat. Ale oczywiście chodzi o to samo wydarzenie, które jest zawarte w Nowym Testamencie i chodzi o konkretne wydarzenia, konkretną historię, czyli wejście Chrystusa do Jerozolimy jako króla i w Prawosławiu jest to niedziela poprzedzająca tak samo, chyba jak w Kościele Katolickim, tydzień Męki Chrystusa, czyli tak zwany Wielki Tydzień, ale przed nią jest jeszcze sobota, która jest jakoś bezpośrednio, też się wiąże właśnie z niedzielą. W sobotę tą wspomina się w Prawosławiu wskrzeszenie Łazarza, kiedy Chrystus przed męką swoją, przed tygodniem męki, został poproszony przez Martę i Marię, siostry Łazarza. One oznajmiły mu, że nasz brat już nie żyje, umarł, że gdybyś tu był, to na pewno by z nami żył. I Chrystus go wskrzesza z martwych. Jest to zapowiedź, jak się mówi często w tekstach właśnie liturgicznych, zapowiedź naszego zmartwychwstania. To po pierwsze, czyli pokazuje Chrystus, że Łazarz był, wiemy, że cztery dni już nie żył. Pisze, że już cuchnął. dwa Żydów cztery dni, że już ktoś nie żył, oznaczało, że on już jest na sto procent zmarły, tak możemy to powiedzieć, no tak obrazowo bardzo, że już na pewno nie, nie powstanie, więc tu Chrystus też pokazuje swoją moc, taką boską i to, że On jako Bóg, będąc jednocześnie Bogiem, idzie na tą mękę, idzie przecierpieć za nas, żeby i nas później wskrzesić wszystkich zmartwych I jest to taka zapowiedź właśnie jego męki, po czym wchodzi do Jerozolimy już jako król, wiem, że oczywiście w skromny sposób, bo na osiołku i w prawosławiu w tym dniu również święcone są palmy. Czyli gdzieś tam bardziej na południu są to palmy. Dosłownie u nas są to, wiadomo, gałązki, jakieś wierzbowe, bazie przyozdobione. Czyli tak, właściwie tutaj wszyscy mamy ten samą poza, tradycję. Poza chyba procesją akurat w tym dniu. Procesje już będą później w następnych dniach Wielkiego mm. Tygodnia. Biczowanie to kolejny fragment, który chcielibyśmy państwu przedstawić z Ludus Passioni, z Hola Teatru Węgajty. To fragment, do którego można się nawet w ten sposób odnieść, że Niedziela Palmowa to czytanie Męki Pańskiej. Tak, czytanie lub, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, śpiewanie, bo nawet jeżeli ona jest śpiewana, to i tak nazywa się to czytanie. Dzisiaj bo na tak, Wilanach będzie śpiewana. Będzie śpiewana, tak. Biczowanie. Słyszeli Państwo w tle te uderzenia. To, co się dzieje, to jest fantastycznie zarejestrowane. ludus passionis z hola Teatru Węgajty. Marcinie na żywo. To nie było, tam nie było dogrywek, to nie było wydarzenie gdzieś specjalnie e, zarejestrowane, tak jak się koncerty rejestruje, tak jak się nagrywa płyty. No, prawie muszę prawie. powiedzieć. Tu się, tu trochę się muszę przyznać, że nie do końca nam się to udało i właściwie tego mi najbardziej w tym brakuje, to tego ludu, który tam hałasuje, przemieszcza się. Ale jest to e... jednak słuchowisk. tak, tak, jest to słuchowisko. Tak, jest to słuchowisko. My tak to gramy przestrzennie, jak, jak gramy w, w sam dramacie. Kapłan śpiewa z tych samych miejsc i kapłan jest też prawdziwy. <śmiech> Nie ma tutaj... Także odprawiamy to rzeczywiście tutaj. Odprawialiśmy w pełni, tyle że bez publiczności. Tej publiczności mi trochę tutaj brakuje, bo publiczność strasznie hałasuje i wyraża w ten sposób swoje tak, emocje. No, uczestniczy w tym bardzo Czyli intensywnie. Jest to jest część takiego misterium, które jest. To, to zawsze już się tak dzieje. Jest. Tym razem tutaj na publiczność się uczestników się nie zdecydowaliśmy następnym razem bym już nagrał na pewno z ludem. W niedzielę palmową, w sobotę poprzedzającą niedzielę palmową, w tradycji katolickiej rozpoczynają się owe niesamowite misteria, które trwają aż do Wielkiego Piątku. Właśnie te dramaty liturgiczne również i to jest coś, co, co niezwykle ubogaci ten wielki tydzień, który przed nami. Za chwilę również w rycie prawosławnym. No to tak, właściwie to jest nasze takie ostatnie spotkanie muzyczne przed Zmartwychwstaniem i przed Wielkim Tygodniem i jedyna szansa na życzenia takie już wielkanocno, może wielkopostne od gości siostry Elżbieta Niczy Poruk. Nie wiem, czego można życzyć. Chyba tego, żeby e, każdy z nas odczuł e, najpierw Wielki Post, żeby później mógł poczuć, czym jest zmartwychwstanie. Myślę, że bez tego się nie da tak po prostu przyjść nagle i cieszyć się zmartwychwstaniem. Trzeba przejść przez własne jakieś takie małe męki zmagania się ze sobą i tym samym może, żeby każdy z nas coś tam wyrzucił złego, co nam zalega na duszy, a, a przez to bardziej może nasze oczy będą dostrzegały inne rzeczy i, i serce bardziej się otworzy i na Boga i tym samym na innego człowieka, bo tych dwóch rzeczy nie można rozdzielić. Tego bym chyba i sobie i wszystkim życzyła. Marcin Bornos-Szczeciński. Ja troszkę muzycznie, bo, bo ta muzyka Wielkiego Tygodnia jest tak samo piękna i tak samo mocna, jak muzyka Wielkanocna, nic nie ustępuje i jedna bez drugiej nie może, nie może istnieć i życzę, żebyśmy mogli to wykorzystać, e, uczestniczyć w tych świętych grach, e, śpiewać te tradycyjnej, przepisane pieśni i niech nas to prowadzi ku znakomitej celebracji z w stanie. Dlatego my dzisiejsze spotkanie takie niedzielno-palmowe zamkniemy dwoma fragmentami pieśni. Najpierw Fragmentem z Ludus z Passionis, czyli zdjęcie skrzyża. Tak spoglądam tutaj na mojego gościa na Marcina Szczecińskiego. Tak, zdjęcie skrzyża, a potem siostro Tor Troparion. Tak, już z martwych stanie, czyli Chrystos Anestii. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękuję pięknie. do reklamy. Niesamowita. Przygotowana z wielką starannością. Wędzona bukowo-olchowym dymem. Oryginalnie przeprawiona. Doskonała. nocna Szynka. Już od jutra w Lidlu.